słuchajcie audycji Masz 3 Życia na 91,6 FM. W tej chwili będziemy rozmawiać o rzeczach, które się działy. <gry> o rzeczach, które się działy. O newsach może najpierw. No to o rzeczy, które się działy. Rzeczy, które się działy. No, sumie racja. Newsu to jest taka agencja marketingowa, która robi badania rynku e-sportowego i gier komputerowych. I powiedz mi Mateuszu, tak domyślasz się, jakbyś miał strzelić. Jak wygląda e, proporcja ludzi oglądających VOD od ludzi oglądających na żywo streamowane gry, na przykład e -sport. Gdzie jest więcej? Ja bym strzelił tak wiesz 360 no scope 80 do 20 80 w VOD, a 20 na żywo. Nieźle, nieźle. To będzie, że jesteś bardzo blisko. E, dokładnie, dokładnie tak. Ja byłem zaskoczony. Wydawało mi się, że jeżeli e-sport to tylko na żywo, no bo jaki jest sens w odgrzewaniu meczy na następny dzień. E, ale dru z drugiej strony, jeżeli te mecze są w Korei czy w Stanach, no to faktycznie chyba wygodniej nam obejrzeć to na YouTubie. E, I teraz ta agencja zrobiła taki fajny e, raport, w którym powiedziała, że e, w ogóle ile osób ogląda na świecie mecze i oszacowali rynek na 500 milionów osób, które oglądają e-sport w internecie. No to tak konkretnie. To jest dosyć duży rynek mam wrażenie. No i stąd też taka zagwozdka, no bo wiadomo YouTube jest raczej stroną, na której można obejrzeć VOD. Twitch jest takim dużym konkurentem, jeżeli chodzi na żywo. I Twitch mocno, mocno przegrywa w, z YouTubem, co mnie zaskoczyło osobiście. To tyle, jeżeli chodzi o esport. E, chociaż tak trochę bardziej ze zbliżonej rzeczy Street Fighter 5 i Capcom. Capcom zapowiedział e, kary. kary za opuszczanie meczy w trakcie... W trakcie, w trakcie ich trwania, trwania, tak? W trakcie ich trwania. Wyobraź sobie, że jeżeli wypijałeś sobie z internetu komputer lub playket, to przegrana nie zaliczała ci się jako przegrana. Aha, i widzę, już ludzie to wykorzystują, wiesz co? Masowo. Ja, ja kiedyś słyszałem taką sytuację, że ludzie specjalnie robili y, taki nazwijmy to guzik albo pedał, bo to było podnożne, e, hamujący internet do playki, czy do czegoś, że się to właśnie hamulec podczas PSP, hamulec do internetu, że e, w pewnym momencie po prostu byłeś w stanie e, przyhamować sobie internet i w jakiejś bijatyce, nie jestem pewien jakiej, miałeś po prostu, byłeś w stanie nasa nasadzać inputów i tak przechodziło to w grze, więc ludzie tak cheatowali w pewnym momencie. Coś strasznego. Więc no. hamulec do internetu to już daw, daw, dawna rzecz, słuchaj. Capcom zapowiedział dosyć ostre reperkusje włącznie z, z kasowaniem konta i blokadą dostępu dla takich e, oszustów. To zresztą. E duże propsy. No, czyli, czyli liczą na to, że to będzie jakiś poważny sport. E, no, tak je, cało, całe wyjście Street Fighter'a było jakby zrobione. O tym zresztą będę mówił za chwilę mm -hmm. w następnym wejściu. E, o tym, jak się gra, bo dostaliśmy tą grę właśnie do, do przetestowania. Natomiast z kapką zapowiedział, że oni się nastawiają tylko tak na, de facto na e-sport i na rozgrywki między graczami. Nie interesuje ich za bardzo historia i tryb dla gracza jednego, jednoosobowej rozgrywki. Taki, taki mają model biznesowy. No, ja, ja mogę powiedzieć o tym, że dwa dni temu, w przeddzień dwudziestolecia Pokémonów i to było bardzo ciekawe, u mnie się na przykład, nie wiem czy, czy osoby, które nie mają Wii U to wiedzą, ale Wii U ma taką tendencję, że ono się potrafi zapalać, bo to tam jest ekranik taki mały, nie? I ten ekranik czasami brzęczy i się zapala sam z siebie, żeby dać ci informację o jakichś nowościach. No i jak to stoi u mnie właśnie koło telewizora, to mi się zapaliło i patrzę, Pokémony, nie? Nowe. I tak jak na początku były tam kolory, bo oni strzelali kolorami zielony, niebieski, tak. czerwony, żółty. Potem no stwierdzili, że kolory nie będą się bawić w jakieś różowe i tak dalej. Od razu polecieli do, y, też można uznać za kolory, y, srebrny i złoty, tak? Ale potem jak to były te metale szlachetne, potem jakieś e, diamenty, kryształy, już nie pamiętam co, co tam się działo. W pewnym momencie zaczęli literki wybierać, tak? Bo jest X i Y tam po drodze było. I, y. I potem chyba AB? Nie jestem pewien. Ale dobra. Kolejność. E... Ale e... teraz już zabrakło im i tego, i tego, i tego. Teraz będą Pokemony Sun, Immun. Wow. No, i to jest y, nowe, nowe Pokemony, Nie, nie jakiś odgrzew, y, nie, że przy, y, do nowego silnika przerabiają stare, stare rzeczy, tylko nowe Pokemony, kolejna generacja. Przynajmniej tak, tak usłyszali. I to będzie no pod koniec 2016 roku, czyli tego roku. Więc ja podejrzewam, że będą nowe konsole, z tym w sensie ten jakieś no, nowe konsolki w kolorze i będzie można na święta kupić. Mhm. Mm więc to jest bardzo takie interesujące. No tak. i jak mówię, dwudziestolecie Pokémonów, to już tyle trwa. Strasznie długo, nie? No. Ja osobiście pamiętam jeszcze na Game Boyu były pierwsze Pokémony, to takie, w które ja miałem okazję grać, ale to nie wiem, czy wtedy w ogóle był internet w Polsce. No, wtedy wte, to się kabelka używała. A teraz będzie opcja przez internet, żebyś mógł się wymienić. Normalnie bajer. E, Trochę o mm, spotkaniach, spotkaniach i dużych turniejach i jem, jak wiecie, zapewne w większości już Szun, za tydzień, e, w sobotę, w niedzielę. E, dla tych, którzy nie chcą pojechać z jakiegoś powodu do Katowic, albo nie chce im się stać w kolejce, albo twierdzą, że bez biletów nie ma potrzeby. E, spotykamy się też w Podbarze, cała ekipa ma życia, pewnie się tam zjawi w większym lub mniejszym składzie e, będzie można się zintegrować obejrzeć stream na żywo której? E, który... o której? o której? E, kurczę, w sobotę się spotykamy o 18 chyba, ale w, chyba przesuniemy to na wcześniej, bo zdaje się, że finały StarCrafta są o 16 w sobotę więc na Facebooku na naszym fanpage'u wszystkiego się będziecie mogli dowiedzieć będziemy tam e, rzucać informacje tak, i będziemy rzucać też gadżetami od Lizarda, które dojechały do mnie w piątek. Oja. Wow, plakaty, ja. szaleństwo, wszystko ja. za darmo. Co na tych plakatach jest? Gry, <gry> Nie mogę więcej zdradzić. Prawda, prawda jest taka, że przyjechały w piątek pod koniec jeszcze pracy ich nie i nie otworzyłem jeszcze kartonu. Masz wielką tubę, tak, czy karton, nie wiem jak to się dostarcza. Tak e, jest. No, e, teraz taka informacja jakby trochę techniczna, żeby teraz powiedzieć i potem jeszcze na koniec przypomnimy, ale od przyszłego tygodnia, e, dwie godzinki wcześniej mamy audycję. Zmieniamy godzinę audycji, tak jest. Na 16, a dzięki temu będziecie mieli więcej czasu na granie, posłuchacie nas potem, zamknięcie się u siebie w pokoju, czy mogli grać do woli? Jest to jakiś tutaj plus, nie? Myślę, że tak. No, a... Będziemy wam polecać, co robić w niedzielę, wieczór. No i to tak mówię, no jak w tym momencie to macie te 3, 4, 5 godzin powiedzmy do końca dnia, no e, te 24 to będzie aż 7. To jest czasu. 7 godzin to się da przejść no. jednego indyka, co w niego miło. No myślę, że nawet ze 3 mógłbym zaryzykować stwierdzenie. A To zależy od indyka, nie? No tak. Zależy jak duży indyk. E, coś jeszcze mamy? E, w zasadzie nie. Za chwilę opowiemy o grze Street Fighter 5. Tak. A później opowiemy o jakiejś grze, o której... Jeszcze myślę. Jeszcze myślisz. Jeszcze myślę, czy mnie Pokémony tak, tak na tyle wkurzyły, żebym o nich nie opowiadał. Akademicki Radioluz 6 FM, a w nim audycja Masz trzy Życia. No i siedzimy w studiu, ale wypadałoby, żebyśmy wyszli na, na, no na ulicę, tak? Żeby się tam trochę pookładać. Pookładać. Tak, ale niestety ja, ja wybiegając z samochodu zapomniałem kurtki, może mi być trochę zimno. Plus nie wiem, czy mamy tak długie kable, żeby tutaj wyjść w cały korytarz, potem po schodach dwa piętra. I tam coś zrobić, więc no wybaczcie, ale będziemy nadawać no, yy, ze studia. E, opowiemy Wam teraz o grze Street Fighter, czyli piąta część gry wydanej przez firmę Capcom. E, taka ciekawostka. To teraz nie pamiętam dokładnie roku, widzisz, wyleciało mi z głowy 87 albo 89, Pierwsza część Street Fighter'a została... dawniej niż kombaty, nie? Wydana na, e, wydana na takim automacie do gry, jak to kiedyś stały, nie wiem, wozy przyjeżdżały takie razem z tyrkiem no, i tam albo były... Albo w barze się gry. stało tak. obok flipperów. Tak, I, i byłem zszokowany, że w ogóle ta gra jest starsza od pc pecetów. E, I co ciekawe, dostaliśmy piątą część właśnie przed chwilą, to było w tym miesiącu, e, i tak, po pierwsze, nie zmieniła nam się mechanika. <śmiech> nie zmieniła nam się, ee... sterowanie nam się nie zmieniło. No, to wszystko jest... trzy, trzy ciosy, trzy kopnięcia i heja, nie? To jest, skakanie, podkręcanie, tył, przód, przód, fire. A pół półkola, Wszystko kole, działa, półkola, ale... półkola to znaczy, w każdą stronę. kole do przodu, dwa, czekaj, kole do, do, do przodu, uderzenie, tak? Hadouken. I to, jest, to jest, dokładnie, I to jest piękne w Street Fighterze, że możesz nie grać w trójkę, czwórkę, włączasz piątkę i dokładnie wiesz, co masz zrobić. I to mi się bardzo spodobało. Gra jest oczywiście odświeżona, grafika, super ciosy, kombosy, to co jest nam potrzebne. W 60 fps gra się miodnie, można powiedzieć. Gra jest mocno nastawiona na e-sport, o czym już wcześniej wspominaliśmy, czyli wszystkie tryby online, rankingowe, nierankingowe, potyczki, nawet trzymałość i tak dalej, wszystko jest zaimplementowane i działa nawet nieźle, chociaż powiedziałbym, że jest dodali w grze taką ciekawostkę, jaką jest ustawianie przeciwników z określoną jakością połączenia, żeby ci w trakcie wyszukiwania odrzucało tych, którzy na przykład mają wysokie pingi do ciebie. To w grach bijatyki jest bardzo, bardzo istotne, że no. jakby najistotniejsze. Tym bardziej, jeżeli niektóre jakby ciosy są z dokładnością do klatki potrzebne. Co do klatki, nie? tak. Trochę jeździłem po turniejach różnych przy Tekkenie, to było widać, że naprawdę ci najlepsi gracze mieli co do klatki wyćwiczone, kiedy co naciskali. E, jest też minus oczywiście tego rozwiązania, bo jak sobie ustawimy jakość połączenia na maksymalnie dobrą, e, to bardzo długo nam wyszukuje przeciwników, no ale dzięki temu gramy bez lagów. E, jak ustawiłem, jest chyba pięć opcji, jak ustawiłem czwórkę już, żeby też zahaczało, to faktycznie gra się strasznie rozjechała. E, jeżeli chodzi o, o, o pingi, lagi i tak dalej, nie dało rady grać w ogóle. E, Capcom twierdzi, że zostanie to poprawione. Oczywiście pracują nad tym, znają problem. Jak to zwykle kierowcy tak e, piszą w, w internecie? Testują na graczach, e... tak? Tak jest. No i co? Poza tym, że, poza tym, że jest fajnie bardzo w trybie multi. To no, jak to wygląda? No właśnie, jak to wygląda? Wygląda to e, fajnie, nie wymaga to też strasznie jakiegoś e, mocnego komputera, bo ja mam GTX -a 650 Ti i na, tej, na tym e, sprzęcie chodzi to, no nie w Full HD, ale w tym, w tym 720p chodzi mega płynnie, w Full HD widać, że trochę zwalnia gra. Ciosy są mega kolorowe, naprawdę fajnie zrobione, ta gra ma rytm i to jest fajne w tym wszystkim, że się wczuwasz. E, oczywiście jak zaczynasz grę, no to naparzasz że wszystkie klawisze jednocześnie i patrzysz, co się dzieje. Dopiero gdzieś około 20-30 walki zacząłem się zastanawiać, co ja w ogóle robię i wtedy zaczynasz próbować sterować. E, nie ma jakby takiego intra, które ci pokazuje wszystkie ciosy dla każdej postaci, w sensie... Nie wiem, ja byłem przyzwyczajony na przykład w Mortal Kombat, było tak, że tam cię prowadził komputer, mówił ci zrób teraz to i taki to będzie, jest, jest, była jakaś ściągawka. Znaczy najlepszy, najlepszy tutorial do, bitewy, do, do, do, tych fighterów to widziałem w Schoolgirls, taka gra jest i tam jest po prostu perfekcyjnie poprowadzony tutorial, po prostu masz no. kosmos... Nie grałem, wierzę, tutaj tego tutoriala w ogóle nie ma, mhm. tak samo jak, jakby... Cały tryb dla jednego gracza to jest tak naprawdę wybierasz sobie postać, dostajesz od 3 do 5 rund z różnymi przeciwnikami przewijanych statycznymi planszami mm -hmm. i historią i jakimś tam w tle rozmowami. Bardzo to jest okrojone dla mnie, za bardzo aż, ale co ciekawe Capcom zapowiedział, że zostanie to darmowo dorzucone do gry w czerwcu tego roku. Czyli tak jakby mam wrażenie, że akcjonariusze na tyle naciskali na kapką, żeby wypuścić tą grę w lutym, e, że zrobili to kosztem, kosztem hmm. historii. Czyli e... mówi że w tym momencie ta gra jest taką grą dla tych, którzy wiedzieli, że chcą kupić e, Street Fighter 5. Dla tych, co, co wiedzą, wiedzą, co to i jest. I dla tych, co chcą popróbować online pozmagać się z przeciwnikami żywymi po drugiej stronie konsoli lub też komputera. Właśnie. Gdzie to można dostać? Bo wiem, że jest jeden problem. E... Bo to jest dostępne na PC ta i na PS4. Tak. Więc tutaj... Nic więcej w domu nie mam, więc tu, trochę... Tu, tu nie. Tu tu Samo osoby, lubię. które Xbox One i są w to poograć, no niestety, sorry. Bywa. Myślę, że to zostanie dorzucone, prędzej czy później, do Xboxa. Aha, no to i dobra, to, to tak jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym, co się zmieniło w porównaniu do poprzednich. v taki specjalny ruch, moc, jak zaczynasz, zbierasz te ciosy na no blok, to i... rośnie ci no. wskaźnik, i potem dostajesz takiego powera, aktywujesz go dwoma przyciskami na, na padzie, i dostajesz wtedy na przykład zwykłe kombosy, mają jeden cios więcej, zadajesz więcej Aha, obrażeń. Czyli to nie jest super atak, jak było w poprzedniej części, bo pamiętam, że tam się zbierało Gęoż i można było wykonać mocniejsze atak jak jest spieszala, to tu jest coś innego, jest modyfikacja, jak, tak? Jest, jest modyfikacja, bo ten, ten pasek pozwala ci tak naprawdę jeszcze na, albo na zrobienie, e, albo na dodatkowe ciosy w trakcie Twojego kombosa, albo na wyprowadzanie kontruderzeń uderzeń. To jest wtedy potrzebne to liczenie klatek słynne. Czyli jak widzisz, że przeciwnik chcesz zrobić, każdy cios ma swoją odpowiedź i możesz go, możesz odpowiedzieć na to. To też sprawia, że gra jest bardzo dynamiczna. Teraz powiedz mi jak w porównaniu do poprzedniej części e, z różnorodnością naszych fighterów tutaj. E, no mamy 16 graczy, czyli nie, nie poszaleli. E, mamy bardzo mało tak, aren, tak? Aren mamy chyba 8 takich tak 16, 16 16 zawodników. 16 to jest mało, bo w poprzedniej części to pamiętam na dzień dobry chyba było 24, teraz w tym momencie jest ponad 30 na pewno. Ale ich jest tak dużo, że nie jestem w stanie w tym momencie wizualnie sobie dokładnie ich policzyć, bo naprawdę ich jest strasznie yy, mnogość. Ale są jakieś plany na dokładanie nowych postaci? Z tego co mówi wydawca, jak najbardziej są. I to w czerwcu ma być, być dosyć duża łatka, która właśnie dorobi nam ten tryb jednego gracza. I? tu najważniejsze pytanie. Czy będzie trzeba płacić? Nie będzie trzeba płacić, będzie nie. to darmowe dla wszystkich, którzy zakupili grę w tej chwili, zarówno na PS, jak i na PC. -cie. Tak z innych ciekawostek, jeżeli chcecie kupić tę grę na Peceta, to zaopatrzcie się proszę w kontroler do Xboxa. Taki zwykły, po prostu wpinacie go przez USB i on śmiga bez żadnych sterowników, albo bo na klawiaturze się nie da w to grać. Albo fightsticka, ale to już poważniejsze wydatki. A to nie? już tak, no I... chociaż są takie, które robią sami gracze, to widziałem na tykenie, często na turniejach przyjeżdżają z własnymi handmade. A, to chwila, kontroler USB i jazda, nie? Dobra, tyle. Czyli co? Brać? Brać. Ja myślę, że brać, a tak naprawdę poczekać jeszcze do czerwca i wtedy brać. Brać bez namaczania. Na Wracamy do was w audycji Masz 3 Życia na 91.6 FM w Radiu Luz i w tej chwili Mateusz opowie nam o grze. W końcu Pokemony czy nie Pokemony? Nie Pokemony. O Pokemonach wam powiem tyle, że stare Pokémony to yy, mam... Z okazji właśnie tego, tego sobie odpaliłem stare Pokémony, które mam, znaczy stare, to jest na DS DS-a, EarthGold Pokémony. Mam 13 godzin i tylko 4 badże mnie to wkurza. Strasznie mnie to w wkurza. Ale to przez to, że ta gra jest strasznie losowa i dostałem badziewnego pokemona na dzień dobry. Tragedia. RNG. RNG i to taki dość solidny. A teraz powiem o innej grze, w której RNG nie wiem czy jest taki istotny, no, ale myślę, że wpływ na AI jakiś ma. Gra się nazywa Master of Orion i to jest ta najświeższa Master of Orion, czyli właściwie Reboot. Reboot, remake, re... Oni Reboot nazywają to Rebootem. No i to jest Reboot tego, co było w 1993. Wow, można rozgrzać kotleta fajnie? No, to czy, czy ja wiem? Ja ci powiem tak, ja mam po prostu, grałem dosłownie moment, bo, bo to właśnie się pojawiło w early w bo to jeszcze nie wyszło, to jest luk na betę, więc ja podejrzewam, że tam się sporo zmieni i jest trochę takich rzeczy, które no, ja patrzę na to i rzeczywiście przydałoby się albo jakiś tooltip dodatkowy, albo że coś nie działa, ale no mniejsza. Chodzi mi o ogólną rozrywkę, ogólny pomysł na grę. Ogólny pomysł na grę jest... Żeby tutaj... Ja bym powiedział, że to jest taka bardzo cywilizacja, tylko w kosmosie. Cywilizacja. W kosmosie. Cywilizacja, czyli ta od Sida, Sida Mayera. Okej. Okay. Dosłownie dasz dowolnemu graczowi, który grał w cywilizację tą grę i on jest w stanie w nią grać, wiedząc co się dzieje. No to jest fajne, to jest fajne. Bo, mówię, konceptów, które jakby są wspólne dla, dla tych gier, no jest naprawdę masa. Ja nie wiem, czy to wynika z tego, że właśnie ten yy, oryginalny Master of Orion też czerpał z, z pierwszej cywilizacji dużo i to się między sobą przeplatało, bo jednak tam to jest początek tego Forexa, więc, bo, bo oryginalna cywilizacja była w 1991 roku. No i bardzo podobne są koncepty. No koncept jest taki, że mamy planetę albo własne miasto i ono ma populację i ta populacja rośnie, a do tego potrzebuje jedzenia, do tego musimy produkować, więc mamy kolejny zasób, produkcja. Do tego trzeba jeszcze coś wymyślać, więc mamy e, naukę, do tego mamy drzewko nauki, do tego mamy dyplomację, dosłownie, no punkt, punkt. Czyli to, na czym bazują wszystkie gry strategiczne? Większości tej... Tak, tylko strategiczne te takie forex, tak. tylko o ile na przykład w innej grze takiej forexowej, kosmicznej, którą dość długo pograłem, to było Galcew 2 albo świeższa gra Endless Space. Są nowe, nowe idee wprowadzane, nowe koncepty i tak dalej, no to tu jest bardzo podobne, To są naprawdę duże podobieństwa. Czy to dobrze, czy to źle, to nie jestem w stanie tutaj tego powiedzieć, bo jakby niektórym może nie, może, może nie pasować jakby koncepcja tego, że jako Atilla jesteśmy w roku 2050, <grym> i albo nie wiem, jako Gandhi, albo Gandhi zrzucające na nas nuki, to też istniało. Wow. W, pierwsze, w pierwszej cywilizacji Gandhi miał minimalny wskaźnik agresywności, jak doszliśmy jak, jak do pewnego momentu, i wynaleźliśmy kolejną technologię, wszystkim nacjom się obniżał ten wskaźnik. Czyli Gandemu zrobił overflow na 15, więc był najbardziej agresywnym badasem całej okolicy. <śmiech> taki, taki Bóg, nie? E, I dlatego okay. Gandhi i Nuki to jest takie dość popularne tutaj w tym. E, gra mi się, no. Usiadłem i zacząłem w nią grać, i po prostu e, jeden na jeden bardzo mi się to przyjemnie grało. E, fajnym patentem jest to, że statki składamy z części. Mamy, mhm. mamy części, które możemy składać, jeżeli ktoś nie chce, to może normalnie kliknąć sobie update, update i, i się tym nie bawić, ale jest też opcja dokładania do statków y, poszczególnych modułów, żeby był albo tańszy albo szybszy albo cokolwiek, więc to nie jest tak, że jednostka się upgrade'uje powiedzmy po kolei, tylko mhm. możemy części jej y, zwiększać, a mamy, mamy powiedzmy różne typy statków, od, od małych fregat do wielkich... Devstarów? Nie, te, te, nie, nie wiem, czy jest użyty ten termin w grze, bo nie pamiętam, ale jest kulka, która jest wielkości księżyca i strzela. No. Wow. E, dobrze, a po co nam te statki są w tej grze? No, żeby strzelać do innych albo wozić e, ludzików, którzy strzelają do innych. Czyli mamy jeszcze, oprócz e, cywilizacji, mamy jeszcze walkę. I, no tak, i, no, i jak to, no nie wiem, czy wiesz, o czym stoi Forex. E, Explore, a, okay. Exploit, e, Expand i, I Exterminate. <śmiech> Więc jakby jest, musi być jakaś tutaj opcja na niszczenie Rozumiem. innych. Ja, ja, ja wam powiem tak, no jak na pierwszy look to ta gra jest bardzo dopracowana, jeżeli... Oni to wydali w, na Steamie w Early Accessie, mamy 6 z 10 raz, do, które zapowiedzieli, jeśli się nie mylę. I, 10 raz. 10 raz. Każda ma jakąś tam inne, inne zalety, czy tam wady, To Wow! Już z tego się nie da zbalansować. No, ja nie wiem, czy tu jest potrzebny balans, bo o ile wieloosobowość jest, no to to jest turowość i ja, żeby żeby zagrać taką jedną rozgrywkę, to żeby trzeba na trochę, trochę godzin spędzić i to na pewno nie będzie jakieś takie bardzo pro, to, to, to się fajnie gra ze znajomymi, żeby potem na nich narzekać albo się do nich nie odzywać przez najbliższy miesiąc. Ale no, co ja, co ja mogę na ten, ten temat powiedzieć? Jeżeli jesteście zainteresowani i nie szkoda wam e, dost, jakby zdobyć dostępu do, znaczy zdobyć Dostępu do wczesnego dostępu. <głos> tak. <głos> no to myślę, że warto spojrzeć, Nic ale ja bym spokojnie poczekał, e, poczekał na, na, jak, na. Na. Znaczy, no, aż wyjdzie, tak? Ta ja. Jak grafika, muzyka, to już jest tak dopracowana. Znaczy, no, no, czy grafika, muzyka, dźwięki są. Gdzie nie, gdzie wydaje mi się, można poprawić rzeczy, ale no jakby. Ja, ja, ja ci powiem tak. Jeżeli w tym momencie ta gra by wyszła, ja bym na nią narzekał jako gra, która ma mało raz, bo tylko 6 i ma trochę bugów w, w interfejsie użytkownika. więc ja myślę, że tu dużo się nie zmieni, ale jest to prawdopodobne, że jakieś mogą dojść nowe rzeczy. Ty bardziej, że ja grałem na razie 6 godzin w to, a 6 godzin w tego typu grach to jest właściwie no, tutorial, nie? E, więc, no, tak. ale no, warto na, to, warto na to mieć, mieć na tym uwagę, no chyba, że jesteście zainteresowani też jakby e, wcześniejszymi częściami tego Master of Orion, bo yy, jak, jak, jak, jak bierzecie be tą betę, do dostęp do wczesnego dostępu, to dostajecie jedynkę, dwójkę i trójkę od razu. Więc jeżeli nie macie, a chcecie, to śmiało, ale ja bym mówię. No, jak, jak, jeżeli lubicie grać w bety, no to śmiało, a jeżeli nie, no to poczekajcie, bo ta gra i tak wyjdzie i będzie. Będzie, będzie wydaje mi się, dobra, będzie dobrym Forexem. No. Życie. Audycja Masz Życia w Akademickim Radio przynosi wam premiery na marzec, do premiery. 18, 16 rok. Premiery e -y. marcowe. Tak, i w marcu wychodzi taka gra, która wyszła już w lutym, ale nie na pc -ty, tylko na konsolę. Mówię tu o Far Cry... Primal? Primal, tak jest. Tak, Wychodzi za dwa Polowanie dni. na mamuty. Tak, mamuty tam są. No jakieś... Nie byłem, Dziwna rzecz. N nie miałem okazji zagrać, bo mam peceta. Okej. Okay. <laughs> no to ja powiem w drugą stronę, na PS4 wychodzi gra Brawl Force, nie wiem czy pamiętasz Ojej, takie... Ojej, to jest fajna rzecz. Fajna gra, na pececie wyszła przy okazji, chyba premiery Expendables 3. Daje mi się tak ona, ten, ten film ze stalonem i wchodzi nam to na PlayStation 4. E, taka w klimacie soldata, biegasz i rozwalasz wszystko, co ja się rusza. To, ja bym powiedział Metal Slug Metal Slug, no tak, bardziej tak, może tylko, nawet metal. Tylko slug. są. Y... Kontra Metal Slug. Tak, no i za każdym tak. razem, jak się umrze, zmienia się nam bohater, i to jest istotne. Zmienia się bohater, i ten bohater jest wzorowany tak. na jakimś bohaterze z, z filmu akcji. On ma inne. Albo ma inną broń, albo inne jakieś tam specjalne ruchy i tak dalej. Dużo z Talonów, dużo z, z Schwarzeneggerów i tak dalej. No, jest tak, kilka kopii, jest... Ale, ale jakieś Dolphin Landgreny i tak dalej <laughs> też są. Jest tam, jest, mówię, testosteron się tam wylewa z ekranu, a wszystko jest w takich pikselach, więc jest fajna rzecz. Pokemony jakieś, nie? Pokemony, no. A czy w to sensie takie, takie inne trochę? Poke tekeno pokemony takie. tekeno pokemony w sensie pokeny. Oken, Poken, czyli taki mashup Tekena tak turnamenta dwójki i pokemonów. Stawiliśmy pokemony do Tekena i wyszło nam takie ciekawe combo Piorą ze sobą, tak? Biorą się ze sobą. E, I na co to? To wychodzi chyba na wszystko co, co tylko jest możliwe. O ile dobrze kojarzę, sprawdzam A nie, przepraszam no właśnie. W pierwszej kolejności wychodzi na Wii U No, w jakiejś ekskluzji czasowy na Wii U tak. A jeżeli chodzi tak. o Wii U To w tym e, miesiącu wychodzi też Remake Zeldy e, Żeby was nie zmylić Twilight hmm. Princess e, Do tego wychodzi e, Na e, nowy Star Fox. Nowy Star 8 marca na Dzień Kobiet mamy premierę Na PS4 Kolata Naszej polskiej produkcji Survival Horror, który zresztą chyba można gdzieś obejrzeć, nawet rozmawialiśmy chyba z autorem muzyki na naszym kanale tak. na YouTubie i tego samego dnia wychodzi Tom klasy The Division, które już mieliśmy okazję ograć, a dokładnie Hawek i jest a, to na naszym YouTubie. Tak, jeżeli nie widzieliście, to, to najlepiej... poczekajcie jeszcze te 10 minut i potem polećcie na YouTube, slash masz życia na YouTube. Tam to będzie. będzie Hitman się... jest, a właściwie początek Hitmana, bo w tym momencie Hitman wychodzi tylko z prologiem i pierwszą misją. Eee, bo 2016. Tak bo, Hitman. tak, bo to jest, dla tych co nie wiedzą, ogłoszono, że to będzie epizodyczny tutaj jakby taki proces, że na razie dostajemy jeden epizod. I będą jeszcze trzy yy, kolejne i w tym momencie można zapłacić i dostać tylko ten epizod, albo można zapłacić za wszystkie z góry, tam będzie trochę taniej. I poczekać na nie, aż wyjdą. Albo osobno je kupić, jeżeli wam się to yy, jakby gra się spodoba. Bo jeżeli nie, to możecie dostać tylko na, na, jakby na pierwszej części. Nie będzie wam żal wydanych pieniążków. Zauważyłeś, że strasznie pomijamy gry sportowe tak ogólnie, że tych gier sportowych ja, jest ja tak dużo. Ja podejrzewam, że, że one zawsze będą, więc. Osoby, które wiedzą, że ta gra wychodzi w tym miesiącu albo co roku, ten to chyba o tym wie. Ale wiesz, ja nie gram w takie gry, więc może to, może to jest też takie podświadome, że ja to pomijam. No ja, to... ja zauważam tylko Madena, nie? Ale że już nie mam konsoli, która gra w Madena, to niestety też to wyrzuciłem jakby tutaj z mojego radaru. Jakieś piłki typu UEFA i tak dalej, to wiadomo, wychodzą praktycznie co miesiąc, ale wychodzi MLB, czyli Major League Baseball. Tak, e, i to na, na tylko na PS PSa jest, PS4, PS3. Tak, bo to tak. jest seria, która jest jakby, y, no jak powiedziałbym, ekskluzyw dla PlayStation. Dla PlayStation. Pograłbym w sumie w baseball, aż chyba zobaczysz. Ale co, tak fizycznie, czy na konsoli? Nie no, na konsoli, no gdzie, gdzie pograsz w baseball we Wrocławiu, na e, No przecież mamy, mamy klub mm. baseballowy. O, no dobra. To nie no, wiem. Mamy klub bejsbolowy, mają trzy chyba trzy, trzy drużyny na różnym poziomie e, tutaj zaawansowania, z tego co wiem, ale nie interesuję się tak bardzo, bo e, grają po drugiej stronie, e, jakby jak ja mieszkam, więc mam trochę daleko. Ale klub bejsbolowy jest. <grym> Okej, okay. no jakby jak jest, to. Da się, da się. To znaczy, że ja jestem niedoinformowany. Tak. <grym> To chyba tyle, jeżeli chodzi o premiery marcowe, z takich ciekawych rzeczy, Resident Evil 6 wspominałem? Nie wspominałem? Nie a też będzie jakoś pod koniec, nie? Dla konsolę. ps 20... 4 X1. Był 29 tak. I, I Tropico i... na Xboxa wychodzi, piątka, którą hmm. już mamy i na Playstation, Ojej. i da, na PC. Tak. i chyba skończył się czas ekskluziva. Tak, jeszcze jak jakbyście macie 3 a i chcielibyście pograć w jakąś Zeldę, to jest taki spin-off z Eldy, Hyrule Warriors Legends, czyli jakby przeniesienie tego, coś było na Wii U, na e, konsolkę tą małą. Czy 3DS. jeszcze jest? Znaczy No, No, ta mała konsolka 3DS. E, Need for Speed jakiś się pojawia, widzę. Need for Speed, no właśnie nie wiem, co to jest, bo to jest bez żadnego podtytułu wyścigi na PC. No. No będzie, yes. będzie. 17 marca. No. no, trochę tego jest, no w porównaniu do poprzedniego miesiąca, powiem ci... Jest, jest nieźle. Jest nieźle. No luty? luty to jest taki miesiąc, kiedy się raczej odpoczywa. Le... Luty? luty chyba... Sesja i tak dalej, to Od chyba lutego... studenci nie, nie bardzo chcą kupować, a to... Od lutego to chyba gorszy był tylko... Wrzesień. Sierpień, wrzesień. Pamiętam, że końcówka wakacji też była taka Sła. strasznie sucha. Nie, nie, I to, i to nie, do, nie tylko przez to, że ciągle słonko grzało. Bo chodziło o to, że pewnie wszyscy byli na wakacjach i opalali się na majorce i to nie, nie sprzyja graniu w gry komputerowe. No bo te monitory tych laptopów nie są aż tak świecące, żeby można było się położyć w pełnym <śmiech> słońcu na leżaczku i naparzać co tam. Ocież, nigdy nie mów, nigdy może wymyślą jakieś solarium, które będzie zbudowane z laptopów, nie? Wtedy wszyscy... Czekaj, w solarium, w wiesz, ekrany laptopów dookoła, wchodzisz i opala. Ja bym się. ci powiedział tak, że y, o, ile, o ile na przykład to jest, to jest taki fajny patent, jakbyśmy wzięli te okulary te wirtualne, właśnie, w tym miesiącu wychodzi też Oculus. Oculus wychodzi w tym miesiącu. 21 już wyszedł? właśnie chyba wyszedł. Nie, nie wiem. Nie, sprawdzałem jest, nie, nie, nie mam kasy, żeby y, Oculusa kupić. Chyba wyszedł, jest jakoś ten, jakoś niedawno. E, w każdym razie, no można już wziąć sobie te okulary Oculusa do solarium, tylko problem będzie, że będziemy potem mieli taką, y, taki pasek <grym> biały, jak po jak nartach. po nartach w Austrii na lodowcu. Ale to można powiedzieć, że się grało, że się jeździło na nartach. Tak. Tak. Szczególnie jeżeli weźmiemy symulat- jest jakiś symulator nart taki? Na pewno na no, kulesa powstanie, a jeżeli nie to my go zrobimy. No, y może już robili na Game Jamie, tak? No, <śmiech> y my, my chyba lecimy na ten Game Jam. Właśnie, lecimy, bo jeszcze może zobaczymy kto wygrał i... A, a jak nie, no nie zdążyliśmy zadzwonić, ale na bank będziecie mieli informację na Facebooku. Wejdźcie na naszego Facebooka, facebook.com masz życia, bo tam łamane przecież masz, tak. potem jest cyferka 3 i potem jest znowu Zycia. literki życia, bo żynie jest w internecie znane. Co Słuchajcie, jeszcze na mamy YouTube'a, YouTube szykujemy dla Was różne rece. O, Street Fighter jest zrecenzowany tak. przeze mnie. Po raz pierwszy no, na YouTube? Ie? Słychać go na YouTubach straszne. E, jest YouTube, jest. Co jeszcze jest? Mamy stronę Maszy Tak, e, mamy Instagrama, mamy e, Twitter. Twittera, no, wszystko Je, mamy. Co, wszystko co jest. Trzeba. Szukajcie, a znajdziecie, tak wam powiem. E, I pamiętajcie, za tydzień, e, 16, nie 18.. Przesuwam o dwie godziny. Stech. Tak, i to nie jest daylight saving żaden, nie. Żeby, żeby nie było, to jeszcze nie, nie ta pora. E, I kto? Tyle, nie? Byli z wami Michał Dobrzycki, Mateusz Gasiński, całość realizowała Gosia Kilar. i co? Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.